Przez to słowo, co darujesz, nas ożywiasz i budujesz, aż sam przyjdziesz z niebios Ty Ty przebywasz nasze oczy, Twe przesłanie nas jednoczy wiernej